Rządowy w Polsce Prolegomena do odrzydzania Pomyśli profesora Feliksa Konecznego Liczba dziennika 439 Premier Szydło Skorka Herody, Herodę Szpilfą Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Hazarów Macierewicz na penis prezesa, PDO 438, kolektywe psychozy. Szczęść Boże Państwu! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. PDO 438, fragment. Potrzebą chwili w Polsce dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest powołanie sztabu kryzysowego. Współpraca rzeczowa, konkretna z amerykańskimi sojusznikami. Dlatego zapoznaję z niniejszym pismem konsula Stanów Zjednoczonych w Bremie, ktoś musi bowiem pomóc temu człowiekowi, w poradzeniu sobie z problemem wysłania do Polski pozostałych w Niemczech wozów pancernych i z planowaną relokacją wojsk, o którą już ani Antoni Macierewicz, ani premier Beata Szydło po stypendium rządu USA nie będą chyba łamać sobie po próżnicy głowy. Koniec wspomnienia. I przechodzimy do czytania dzisiejszego. Uwe, poeta polski ujawnia. Na podczerwień, PDO 439. Dzisiaj wtorek, rozpięty rozporek, Zwieracze beka puściły Wyszło Żydło z worka. Premier Szydło z korka po szampanie. Wystrzeliła z boru generała brygady, zwolniła. Roczną pracę Pawlickiego bardzo dobrze oceniła. Były duże imprezy w 2016 roku. Wszystko przebiegało na odpowiednim poziomie w Izraelu. W kolumnie samochodowej rządu i w kolumnie rządowej Macierewicza i w aucie szefa sztabu generalnego nic nie było takiego, co mielibyśmy sobie do zarzucenia. My Łodzi, nam wódka nie zaszkodzi. Bezpiecznie i na odpowiednim poziomie chcę mu bardzo podziękować. Pamiętam, były Światowe Dni Młodzieży, spokojne i bezpieczne, Chcę mu bardzo podziękować, generałowi, nie panu Bogowi, bo ta wspaniała impreza przebiegła spokojnie i bezpiecznie ku chwale biskupa Dziwisza tewu Don Stanislao. Tak jednak się zdarza, że pojawiają się powody i trzeba chłopca do bicia takiego Miśkiewicza czy Pawlikowskiego ubić jak pionka w szachach żeby przeciągnąć partię do kolejnych wyborów. Ha, ha, ha, ale się ubawiłam. Budkę pod ambasadą kazał mu spalić minister Sienkiewicz. Ale jaja, rosyjską, nie amerykańską, budka szczeladzi, ale jaja, koń by się uśmiał. Ha, ha, ha, CBA zboru. yes, yes. yes. Pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Z Frankfurtu nad menem mówi Stefan Kosiewski. Cudze chwalicie swego nie znacie. Maciej Pawlicki, publicysta tygodnika sieci, wcześniej używana nazwa w sieci. Reżyser poniekąd, pisząc o spektaklu ulicznym przymknięcia przez policję drugiego pawlickiego, dziennikarza Jana, powiada dzisiaj na stronie w politycepl i łączą go powiązania rodzinne z Rzeczonym Pawlickim, ostentacyjnie represjonowanym przez policję państwową, a biadoli najwięcej przy tym, że inne media nie piszą o tym, o czym on sam pisze. Jak gdyby wszystkie gazety sprzedawane z lady publicznie między Bogiem a Odrą miały odgórnie nakazane pisać tylko o tym samym Pawlickim, na jedno i to samo diabelskie kopyto pod dyktando ukrytego żydostwa. Tymczasem Polska jest w Unii Europejskiej i między innymi z tego powodu mamy w Polsce dla dobra sprawy narzucony z góry, zimny, rygorystycznie odpersonalizowany Loralizm obcych mediów, od lura w misce, zamiast gorącego, łopoczącego i łomocącego do proletariackich mas paśmociągu propagandy sukcesu. Mówiąc językiem wczesnej Szymborskiej z domu Rottermund, nobliwej poetki żydowskiego pochodzenia, która nakazała testamentem swoje zwłoki spalić prozaicznie, jak gdyby chciała tą antysemicką demonstracją, kaprysem poetesy stalinowskiej zachcianką makabryczną zadrwić sobie chucpiarsko z sześciu, złownie sześciu, Milionów żydowskich ofiar krematoriów KL Auschwitz niemieckiego, narodowo-socjalistycznego, antyaszkenazyjskiego, nazistowskiego obozu zagłady i pracy przymusowej. Jak zadrwiła sobie chyba gazeta wyborcza Michnika albo gazeta Rzeczpospolita decymując liczbę sześciu milionów żydowskich ofiar jeszcze za Gomułki do półtora miliona przed kilku ostatnich laty. W tempie zaiste stachanowskim robi się powszechnie na wszystkie strony w naszych czasach. Zatem dziennikarz taki jak Pawlicki, Maciej alboż Jan może nie mieć zielonego pojęcia o tym, dajmy na to, że telewizja zachodnio niemiecka CDF podała przedwczoraj o godzinie 19:00 numery Totolotka ze środy 47. tygodnia 2014 roku, a tylko po to, ażeby ta sama spikerka 10 minut później mogła przeprosić tych samych spośród telewidzów i teleobywateli Republiki Federalnej Niemiec, którzy niepotrzebnie już ucieszyli się swoją wygraną, że numery podane przez nią, przez tę samą kobietę fatalną w państwowej telewizji niemieckiej były numerami ze zeszłego tygodnia 46 na czternaście. Taki numer. Takie jaja robią sobie Żydy w Niemczech. Bezkarnie we Wigilię historycznego zamieszania. Do którego doszło, jak powiedziała ta sama CDF, przedwczoraj po niemiecku, w polskim Wrocław. A także w miejscowości Krajzał. Obecnie używana nazwa wsi Krzyżowa gdzie spotkały się na wzór Żyda Mazowieckiego z kapustą premier Kopacz. Od na pół metra w dół głęboko przekopanego lotniska wojskowego w Smoleńsku, w którym przed wiekami Żyd w służbie cara Rosji Michał Borysowicz Sein, uprzednia pisownia nazwiska Szajn, jakoż i Szejn, za J. Samuel Będtkie w dzieje Królestwa Polskiego Wrocław 1820 tom 2 strona 286 poniósł stromotną klęskę za króla Władysława IV i musiał ukorzyć się przed zwycięskim władcą Polski z panią kanclerz Merkel byłą szefową wydziału żydokomunistycznego propagandy w FDJ, konsomole niemieckim, zaś w nowszych czasach patronką przyznania Tuskowi masońskiej nagrody połączonej nominalnie z nazwiskiem pruskiego Żyda i ministra wojny Ratenału. Pawlicki nagłaśnia w tekście złożonym z kilku zaledwie zdań trzeciego jeszcze Pawlickiego. Ojca Jana aresztowanego dzisiaj przez policję, który ma, przepraszam, jutro zostać skazany. Ma być skazany za, za bilet gówną w trybie doraźnym wymyślonym przez Jarosława Kaczyńskiego ze Spigniewem Ziobro za czasów zasiadania nad sabatowym kieliszkiem w pałacu namiestnikowskim Lecha Kaczyńskiego, który notabene mówiąc, był osobiście jeszcze robiąc za prokuratora generalnego za przywróceniem dla Polaków tak zwanej kary śmierci podczas kiedy pierwsza dama Rzeczypospolitej żona tegoż nieszczęśnika z kończynami oberwanymi niczym Wenus z Milo tragicznie piękna na skutek uderzenia tu polewa o ziemię podczas wymuszonego lądowania nieporozrywana na strzępki, żadnym wybuchem idiotycznie wymyślonym przez trockistowskiego rewizjonistę Żyda i korowca Macierewicza. Marylka była za zabijaniem Polaków poczętych w łonie matek Polek i dlatego też zaprosiła do zamieszkiwanego przez lechostwo Kaczyńskich pałacu Monikę Olejnik córkę Żyda i łbowca takiego samego jak Żydem i łbowcem był ojciec z Komuny Syna Owsiaka który wzbogacił się do tego stopnia na starość na ogłupianiu i łupieniu prawdziwych Polaków z wdowiego grosza że ostatnio pokazał się z jedynej tylko swojej strony w amerykańskiej telewizji, jako oligarcha żydowski z Polski, który zamówił sobie ekstra motocykl i skakał przy nim na planie filmowym w Ameryce jak małpa przy wannie i kranie od jednego do drugiego mechanika, obłapując ich obu na przemian i powtarzając okrzyki w obrzydliwie zarzydzonej polszczyźnie. Buźka! Chłopcy! Szema! Szema! Pawlicki robi za dziennikarza. A robi z drogiego Pawlickiego w rodzinie bohatera prześladowań szytych grubą nicią żydowskiej fastrygi intryganta. W taki sam nieporadny sposób ubowcy promowali Bartoszewskiego aresztowaniami po wojnie i Moczarskiego kolegę tegoż po fachu aresztowanego dla pisu z katem i mychnika przymkniętego dla możliwości napisania do Kisztaka z aresztu listu nagłośnionego przez Żydów z prawa i z lewa za rzekome bohaterstwo okazane nie przez Kiszczaka jednak, który kazał przyznać więzionemu papier i maszynę do pisania w celi. Tak podpowiadała bowiem generałowi milicji potrzeba chwili i moment historyczny przy załatwianiu kwestii żydowskiej w Polsce nie tak, jak chciał to sobie jeszcze wyobrażać profesor Felix Koneczny w rozdziale 39 dzieła Cywilizacja Żydowska ukończonym 8 września 1943 roku w Krakowie. Tak oto Pawlicki ustawia się, ustawiając w życiu drugiego Pawlickiego i promując nepotycznie, niejako sam znajdując się zarazem po tej samej stronie, po której w stanie wojennym przystawał pod płotem wyjęty z internowania Jarosław Kaczyński, ażeby w milczeniu pogapić za Miłoszem jedno wielkie antypolskie getto w Polsce żydokomunistycznej jakim był PRL jakim jest wredne państwo antypolskie nad Wisłą urządzone po Magdalence z rozkazu Kiszczaka jak z rozkazu tego samego nieosądzonego jeszcze przez żydowskich sędziów RP, byłego szefa wojskowych służb na wybrzeżu, Kiszczaka, założony został na słopa Wałęsę najpierw drogi Nowy związek zawodowy po 1989 roku pod starą nazwą Solidarność. A następnie tak zwana trzecia Rzeczypospolita, ciemniaków hazarskich i ubeckich oligarchów. Założona została na słupa Wałęsę, a po nim na słupa Kwacha. Echem, przepraszam. I na słupa niesłusznie wyniesionego za to na Wawel i na słupa obecnego, fałszywego hrabiego. Jak słusznie mu Jarosław Kaczyński przysłał prostacko, sam wynosząc Teraz na stos kandydata na prezydenta spalonego z góry, jak Żyd i mason Narutowicz. Nazwisko Żydowskie Duda, widzisz, znaczy przy tym tyle samo, co ty tutaj. Tak nazywała się, nawiasem mówiąc panną żona Strajkowicza z Gdańska o wyraźnie żydowskim skrzywieniu w umówionej przezeń polszczyźnie i nazwisku żydowskim Gwiazda. <śmiech> Czy złośliwość chucbiarska Jarosława, który kobiet całe życie unikał przykładnie i przez to zapewne wygaśnie na nim tradycja noszenia za Stalina, Jakoż i później lufy z cynglem i kulkami w spodniach? Na postrach dla Tuska i Kopacz, która zna się być może na kokloszu i migdałkach? Nie zna się jednak za nic na rządach w państwie ogarniętym stagnacją Państwowej Komisji Wyborczej bo jest lekarka od chorób dziecięcych, i pierwsza dama w Berlinie odchodzenia bez musztry i machania dłonią krótkowzrocznie do płotu. Czy złośliwość, powiadam, pytając poprawnie po polsku, szefa pisy tej po tej partii? ten analogiam, I potrzeba wykreowania fałszywego bohatera naszych czasów dla potrzeb pogrowowców okrągłego stołu nakazała Pawlickiemu odwołać się do pomówienia, odwołać się w pomówieniach, przepraszam, do standardów łukaszenkowsko-putinowskich. Koniec przytoczenia, yy, przytoczone zostały standardy Łukaszenkowsko-Putinowskie. -Putin, Szampem śmierdzi nowomowa publicysty, który cudze chwali, a swego nie zna. Nie wspomina o terrorze żydokomunisty Bermana, stryja z komuny syna Borowskiego. Nie mówi o sztandarach żydokomuny nauczanej na kursach marksizmu, leninizmu przez ojca obu braci kaczyńskich z którymi Polakom na Wawel nie po drodze nie dlatego, że obu tych katolików trzymały do chrztu dwie Żydówki które same uratowały się wychodząc z getta na podrobionych fałszywych papierach aryjskich metrykach chrztu świętego Świętego dla Polaków i katolików, lecz z prostego jak drut powodu standardy jaruzelsko-kiszczakowskie nie są miarą dojrzałości narodu polskiego, lecz wyrazem wstecznictwa moczarowsko-gomułkowskiego jakby się jeden z drugim żydokomunista naprawdę wcześniej nie nazywał. Z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, czytał Stefan Kosiewski. Pomyśli profesora Feliksa Konecznego, liczba dziennika 354, porzucony fotel tyrana 4RP, fascynacja obłędem, von Stefan Kosiewski, zarys estetyki hazarów. Macierewicz na prezesa na tę chwilę. Zniweczona rzeczywistość. Kanto 744. Rzymskimi. Czyta z Frankfurtu nad Menem Auto. powiatu Bądźmy szczęśliwi. Na poligonie w Tomaszowie Mazowieckim, przed zamachem, przy okazji obchodów rocznicy, masakry, Ludowego Wojska Polskiego na Robotnikach Poznania 56. Lejba Kone miesza nazwiska ofiar z katami Bolek Baran Podkomisja w mundurkach przed sobotnymi zamachami na fotel prezesa rządzącej w Polsce partii przed wyborami następcy szefa PiSu pod butą trockisty Trenuje w parku, nie pod batutą Kaczyńskiego. Nie trafia w ton, fałszuje, przyspiesza przed NATO szczytowaniem Radujmy się, czy ratujmy. Powstańcie, bracia, podnieście się, obudźcie, uru a Bowiem uśpił was trockista, katolicko-narodowy antek, który ma gadane, a przy tym sprawiać umie wrażenie posiadania poparcia blef samach. Wypełnił wam serca szczęściem. Geszefciarz, utrzymywany z funduszu operacyjnego SB prowadzony na pasku ubowca luśni tewunon parel, wywożąc w gaciach na D ze Smoleńska strach po obiedzie w restauracji, nie zapomina na chwilę nawet o wypełnianiu kieszeni w spodniach kasą, pozyskaną z przeszabrowania mienia państwowego uznanego za niczyje. Albowiem chociaż umowa najmu mówi o przekazaniu przedmiotu najmu po upływie czasu obowiązywania w ręce wynajmującego mieszkanie, to nie mówi jednak nic o tym, co zrobić, ze rzeczami najemcy zostawionymi w mieszkaniu. A czasem zdarza się i tak na przykład, że telewizor nie zmieści się do karetki pogotowia ratunkowego albo zabrany bezprawnie na oczach świata do aresztu pedał z podejrzenia o ewentualne posiadanie motywu do mordu na kobiecie, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może stwierdzić, ani wyczuć, bo nie ma dowodów, żadnych świadków, poszlak, podejrzeń nad rzeką Wartą, buta odcisków w błocie, Żadnej brzytwy, której mógłby chwycić się ten, co robi za prokuratora w tej sprawie, w tej prokuraturze rejonowej, która prowadzić ma już jako trzecia z konieczności sprawę zabicia na policji we Wrocławiu Igora Błaszczaka jak pomieszałby z pewnością obrzydliwie nazwiska Lech Wałęsa, gdyby miał coś do pomieszania z pamięci, wykute na pałę, na ten temat, porąbane w życiorysie, to też młodzież poselska, aktywna przed zjazdem partii, wychodzi z tezami na Facebooku żeby zaliczyć Lej Bekonę po linii i na bazie dorozumowania Bartoszewskiego z Bartoszów nakrywających kiepełę kapeluszem w kawiarni w przedwojennej Polsce w Warszawie, gdyż takiego widział ojca swego każdego dnia z Żydami z tej samej ulicy siedzącego w kawiarni. Stąd sądził, że każdy do czytania darmowych gazet zabiera się w nakryciu głowy. Tę przypowieść przywiózł do Frankfurtu na targi książki roku 2000, kiedy Polska była gościem honorowym. Dlatego Ministerstwo Kultury miało kasę na występy i wydawało nie tyle rozrzutnie, co według, widzimy się, niejasnych kryteriów. Jak telewizja państwowa ARD czy CDF dzisiaj 800 tysięcy euro. Na opłacenie komentatora telewizyjnego meczu piłkarzy Belgii i Walii. A drugie 800 tysięcy z 7 miliardów euro uzbieranych od obywateli jako abonament skasował drugi komentator, który wczoraj bronił naszych. Po nieszczęśliwie przegranym meczu z Portugalczykami, którzy nie grali wcale jedną sfałszowaną piłką i trzema piruetami baletnicy uszczęśliwiając się. Tak przedmioty pozostawione w mieszkaniu stają się własnością niczyją którą każdy może objąć w posiadanie. Jak uważa poradnik intratnego wynajmu, prowadzony nie przez Talmud na adresie na chwilę.pl, przez Żyda nie ukrywającego poszanowania do prawa tożsamego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia z Frankfurtu nad Menem czytał a ulektiwe przykosek. na Prolegomena do odrzucania pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Fascynacja obłędem Stefan Kosiewski, Herody, szpil zarys estetyki, hazarów, kanto 728 rzymskimi, Psychoza Zbiorowa, czyta z Frankfurtu nad autor. W czytaniu dzisiejszym. Zapowiadamy rozważania rabinackie po niemiecku. To można kliknąć, przejść, przeczytać. Głosy, jako, jako takie właśnie głosy na marginesie życia publicznego. Macierewicz, szef NATO, Stoltenberg w Polsce. Posłowie Grabiec, Jackowski, Jan Maria wypowiadają się także uchodźca ciemnoskóry z Afryki we Frankfurcie, mówi coś po niemiecku, to na YouTube potem dwa wiersze z cyklu ballady i modlitwy e Rody e Spiel, von Stefan Kosiewski scena kolektywe psychozę, psychoza zbiorowa na forum internetowym schizofrenia przechodzimy przechodzimy tutaj są ob obrazy Lecha Klekota z Bazylei do obejrzenia Macierewicz, Stoltenberg i poema wiersz kolektive psychozy ballada i modlitwa Olegomena do, do odrzydzania liczba dziennika 336, fascynacja obłędem, von Stefan Kosiewski, zarys estetyki hazarów, kanto 728, psychoza zbiorowa. Panie. Dobrego i złego spojrzenia, wiernego i zawodnego przyjaciela, panie sąsiada zgodnego i złodzieja, człowieka przezornego i lekkoducha. Panie zmysłowych pożądań, panowania cyników nad nami, z purimowymi właznami. Daj im nienawiści do ludzi, opanowanie. Daj przejrzenie na nieludzkie zło, które, klejąc się do wnętrza, jak majtki na D wielkie, nie pozwala dostrzec spółkującym dobra z pustką, posumieniach. Rezerwary. Wiary w stwórcę dzieła stworzenia. Amen. I tutaj Anny Kunken, to jest uh, Raf, Samson, Rafael Hirsch. To tutaj, to właśnie to, co mówi się po, po niemiecku. do odnoszące się dla ludzi mądrych i poważnych. E, ballada i modlitwa za ojczyznę. Prolegomena 335, numer katalogowy, kanto 727. Zapomniał W., że Jan Stanisław Grabiec, rocznik 72, w powijakach był, kiedy pół miliona żołnierzy amerykańskich nie dało bezpieczeństwa Wietnamowi. Zawoła w TV-pis dezinformację robi Jan Maria Jackowski, rówieśnik Jana Marii Rokity szpeca od bezpieczeństwa żydolotniczego a do tego prezydent Erekt Andrzej Duda zadecydował za naród na klęczkach że po tysiące islamskich uchodźców popłynie do brzegu w Turcji największy okręt marynarki wojennej Kościuszko Matko Boża Panie Jezu Chryste Boże Ojcze Wszechmogący, Duchu Święty, Pacza Mamo Nowinkarski, Boże Bergoglio, chroni Polskę od fascynacji i obłędem Sojuszników globalnych Żydo-debili. O Kaczyńskim proszę nie zapomnij. Bo Sejm uśpiły sztuczną mową, gdyż szydło, ustawą suwerennościową, ażeby miejscowe żydłactwo postubeckie nabrało się na nadzieję z geszeftami, na granty, na dostawy uchodźstwa z Jankesami. Amen. po niemiecku to można kliknąć, przejść na YouTube odczytać natomiast w tej chwili przechodzimy na scenę scena kolektywę psychozę psychoza zbiorowa na forum internetowym Schizofrenia Akcja Dramatu przenosi się na forum internetowe Poświęcone Schizofrenii Wypowiadają się studenci profesora Kępińskiego jak również żwica Laicka, Korowcy Miśnik Macierewicz za owieczkami z Doliny Kościeliskiej, diabełek z widłami, kuroń z gwiazdą Lucyfera do góry rogami i teczką termosówką z pejsakówką zabarwioną w domu na herbatkę. Żeby wypadało samemu pić alkohol bez konieczności stawiania innym w miejscu pracy, ministra pracy w rządzie mazowieckiego, zaprzysiężonego kontraktowo 4 czerwca roku pamiętnego. Kuroń. Słuchajcie, słuchajcie, wszyscy, trzeba to jasno powiedzieć że z pustego nie naleje salamon. Taka jest prawda. Są rzeczy o jednym czasie wywoływane u wielu osób dotkniętych przychodzą. Guralka, chałka. Są, są. Jako się gęba takiemu rozedrze ziwaniem, to wszystkie barany ziwają na hali. Barany. Na hali, na hali, na hali zielony. Śpiewają łopite pejsakówką ukradzioną kuroniowi. Za sceną wyje syrena alarmowa z fabryki chemicznej, zrzucają gazy i ustawowo, bo muszą dać znać, co by ludzie okna mogli przymknąć ekologicznie. Baca kolibę, łokrywa. A po to śpidali Kuroń gwiazdą zakręca w Gdańsku we wolnych związkach z Borsukiem drugiego dna wypatruje w termosie zwijam posiedzenie mrucy skacowany diabełek z widłami do Kurońa ej Herodzie za Twe zbytki Chodź do piekła, boś ty brzydki! Studentka Malwinka A my miałyśmy harp za przypadek Tymczasem podobno na Śląsku Minister Obrony Narodowej Doświadczył osobiście działania sojuszniczej Broni elektromagnetycznej Stanął mu zegarek czy coś takiego Macierewicz Brzoza, pułkownik Brzoza z Komisji Bezstronnej do Spraw Badania Przyczyny Katastrof nakłada ścieżki głosowe z różnych skrzynek kontaktowych z autostradami w remoncie najpierw były dwa wybuchy potem pierdolnęło jak to się mówi obrazowo zamknijmy na dzisiaj posiedzenie NATO w sprawie bezpieczeństwa uchodźców z Afryki i strefy gazy bo to już zaczyna się unosić przykry odór antysemityzmu jak czuję i słyszę kuroń do mnie pije, Górek, wyłaź pod stołu. Pod stołem nie ma żadnego burka. Psy na komendzie uczą się rozpraszać niezadowolenie społeczne paralizatorami laserowymi na podczerwień. Guralka, hałka. W bordelu czasem są takie dni, że frajery stoją w kolejce, jak za mięsem w dawnych dobrych czasach, Wzdycham nostalgicznie Zagumąłki Puste półki Młodości Dodaj mi otuchy Kuroń Każdy medal z prl Ma dwie strony Nic nie było w sklepach Stało się godzinami Ale człowiek pracy Miał przynajmniej pewność Dostatki na żywność Sprawiedliwe Co miesiąc dwa litry, paczka masła i tak dalej diabełek z witłami w bordelu jak na giełdzie spada i dźwiga się zaraz besa nikogo ale już za chwilę hosa krewskie dni a wtedy fre trade za 75 euro kto z kim chce i jak tylko długo może prawdziwy liberalizm rządy wąsacza Wolna rynka. Wcześniej używane nazwy Bartman czy Bartodziej. Królewskie dni istotnie wywołują zmiany zachowań zbiorowo. Euforia i depresja na przemian. Bez samogwałtu, ukrytą dłonią, znakiem liter V. Który Trump nadużył w stosunkach ze szkotami budując im pola golfowe na ich polach prywatnych których jeszcze od nich nie zdążył pukali ani do ziemi o wydm piaszczystych na których dawno sami sobie pobudowali korty i grają turnieje królewskie o puchar wielkiego odźwiernego i strany Możliwe, że to psychoza wywołuje takie nastroje widzcowych. Ewa Madej. Spotkałam w mojej poradni psychologicznej trzy osoby pewnego dnia, które zaprosiłam na ten dzień, żeby przeprowadzić z nimi rozmowę kwalifikacyjną, ponieważ chciałam jedną zatrudnić dorywczo do prac porządkowych. Czy to znaczy, że wszyscy byliśmy równocześnie psychotyczni? Profesor Kępiński, ja tylko chciałbym powiedzieć, że wszyscy schizofrenicy są normalnymi ludźmi, Wszyscy żyjemy w wyimaginowanych światach teatru, poezji, fantazji, fantazmagorii, tak zwanych polityków po Magdalence. Batman czy jego podróbka w Polsce, zły Tyrmanda, żydowska kopia Grafomana, Harry Potter. Arcybiskup Skworc, kropidłem szamańskim, tysiące samochodów błogosławi, kropi za opłatą w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bum! Zaraz! W niemalowane drzewo. Jeden w drugiego. Prask, trzask. To jest normalne? Nie trzeba alkoholu. Kręcisz radiowałcie i już ci wciskają nasze radio, nasz dziennik, nasza sprawa, partia, lista, nasza na wybory, na katolików. Przewodniczący episkopatu nakazuje głosować z obowiązku katolickiego. Biskup Gondecki ostatnio wciskał Polakom i katolikom identyfikację schizofreniczną, marketing zna lepiej od tory. A czy to nie jest mania prześladowcza? Taki biskup Kościoła świętego za naganiacza powszedniego przy wyborach, które zliczane są na serwerach prawosławnych u Putina, taka służalcza robota Golema. Diabełek z widłami. Ej, herodzie obrzydliwy, zakłama na klecho. Za twe zbytki, chodź do piekłabość, ty brzydki. Bezrobotny Polak z tablicą podejmę każdą pracę. Może być za szabę z na zlecenie, zawieszoną na sznurku, nad drąkiem, do którego zapadły mu się piersi. Z pudełka po butach karton, w którym to pudełku z ambasady USA, agencja IA przyniósł kasę dla miejscowych Milera za zamianę skrawka polskiej ziemi na Mazurach z turystyczno-rolnej na koncentracyjną w Ciobąkach. Baran. Po tym się poznaje Milera. Podobno chcą teraz przekwalifikować lotnisko w Gdańsku, z Wałęsy na Bolka, a w Szymanach na Guantanamo. Bo łatwiej obcokrajowym Żydom spamiętać, może no, przy takiej nazwie Geszeft wyjść kolegom łatwo wpadnie, łatwo pójdzie pod zarzutem podejrzenia o złe oko spojrzenie kaprawe zezowatego kamieńskiego od antyterrorystów z CBA Michnik z godnością należy przywitać ojca świętego na dniach młodzieży zacina się jąkaniem socjalistycznej permanentnie chlebem i czapką do ziemi Kaszkietem Jarka, brata Lecha współpracownika KORU owieczka na peryferiach, na peryferiach, na peryferiach zawodzi Michnik Sól ziemi Kuc Który kłaniał mi się ostatnio przed wejściem do Kijonki Jak go spotkałem 20 lat temu Zamiast jajemu, czy to normalne? Wykłada kawę na ławę w telewizji reżimowej Kaczyńskiego Perła w koronie, trawa, krystal, perwi, chaszysz. Nielegalnie żyjemy w tradycji tajemnic ulicy. Lęż żyje subkultura substratów regionalnych w Europie ojców naszych. Wywołując frustrację, niepewność jutra. Z pewnością społeczeństwo jako takie nie jest pewne swego. Stąd niepewność jutra. wdowy po górnikach zabitych na wujku rwą korale na piersiach, lecą na podłogę łzy czerwone, jarzębina, bursztyny, kolorowe spódnice, szeroko sztybnowane jak łzy spadają, a ten arcybiskup TW Dąbrowski słyszałem, chce podobno ukraść pomysł Kosiewskiego na fundusz zadośćuczynienia dla sierot pozamordowanych przez przez żydokomunę górnikach na wujku żeby zadośćuczynić Panu Bogu za grzech donoszenia na księży współbraci i Kazika Świtonia do Żydołbeckich oprawców. Bo się boi, że się w Brani nie zmieści. Ha, ha, ha. Michnik. Sól ziemi. Schizofrenicy. Mówią o realnych niebezpieczeństwach. Jako intelektualista muszę wspomnieć Stendala, który w Bordelu zapadł na Syfa. A po ojcu nie nosił nazwiska, bo ten był znany pod nazwiskiem Herubin Bejle, jako wzięty adwokat, ale royalista, a Szechter komunista. Więc mógł tworzyć pod wpływem psychozy Armagedonu gilotyny. Dlatego przyjął nazwisko od miasteczka Miśniowa w środkowych Niemczech, Dzisiaj wschodnie Niemcy, Saksun-Anhalt, Kuroń. Polej, poprawia się. Polim muzeum widziałem dopiero co zbudowane, a już element elewacji odpadł odlotowo. Dobrze chociaż, że nie w głowę komu nie ma już Żydów niestety w Polsce, bo jeszcze mogłoby człowieka zabić. Gdyby akurat szedł ścieżką dźwiękową na wystawę jednego. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem i do usłyszenia. I jeszcze wspomnijmy na zakończenie, że Onet kłamie. Onet kłamie w dzisiejszym wydaniu Onetu, e, można przeczytać, tu kliknij, Skarżyński stał się, przytaczamy, stał się w Polsce postacią pomnikową. I to dosłownie, to właśnie on jeszcze przed sławnym lotem przez Atlantyk pozował jako model do warszawskiego pomnika lotników. Koniec przytoczenia. Tymczasem Wikipedia po polsku mówi przytaczam, rzeźbę zaprojektował w 1923 roku Edward Wittig, rzeźbiarzowi pozował major Leonard Zbigniew Lepszy. Koniec przytoczenia. W związku z tym dysonansem, z nieprawdą Wysłałem maila o 20.26 dzisiaj. Tadziu, tu coś się chyba nie zgadza. Może ktoś z biblioteki wyjaśni, redakcja, może z rodziny. Z pozdrowieniami, Stefan. To do, do członka rodziny, Leonarda Zbigniewa Lepszy, świętej pamięci, adiutanta zamordowanego przez Piłsudczyków, generała lotnika Wodzimierza Zagórskiego, obrońcy ojczyzny w czasie zamachu stanu Piłsudskiego 26 roku. Piłsudczykiem ogłosił się po śmierci brata bliźniaka Jarosław Kaczyński, którego żaden ubowiec nie ganiał, jak mnie po Krakowie pod Wawelem, bo nie ciągnęło prawnika do krypty, jak filologa ciągnęło do skryptów. Piłsudczycy odgrażali się ustami zadufanego Żydomasona Beka, że nie dadzą guzika od rozporka, zaś oddali cały skarb narodowy Polski obcym tonami, ciężarówkami, wywiózł przed wrześniem 1939 roku ojciec ministra Jan Wincent Rostowskiego, złoto narodu polskiego, z warszawskich magazynów. I dlatego z Wielkiej Brytanii przysłano po Magdalence do suchej roboty cicho-ciemnego syna sprawdzonego człowieka żeby zadłużył bezkarnie Polskę do bankructwa w Finis Polonie. A cóż to wywozi do Panamy żydostwo, palikoty, różne takie i tym podobne, których Kalkstein nie wymieni przecież po nazwisku, jak straceniec leper w Sejmie, bo musiałby ten specjalista od spraw prawa pracy w bezprawnym PRL-u nie nazywać się TW Balbina w latach osiemdziesiątych. Clinton, Ciota, Panamski, czy w jakim to kierunku wyjeżdża dzisiaj zakon Kaczyńskiego z Polski z milionami ASEKO z PZU wyprowadzonymi, o które nie umie upomnieć się żaden minister byłego chyba już rządu pani premier Szydło. Dla lepszej pamięci, powyższe uwagi, możemy zapisać z datą 2 lutego 2017. Jak powiedział do mojej mamy, świętej pamięci mamy, ksiądz w Myszyńcu, o którym wiem tylko tyle, że nie znał się z pewnością na kabale, albowiem matka Boża Gromniczna, której przypisać dziecię kilkudniowe zechciał, nie była patronką życia pogodnego, wolnego od uderzeń piorunów. Jasne i mocne światło Wenus na południowo-zachodnim niebie w końcu stycznia przesłoniła dzisiaj w internecie gwiazda do góry rogami umieszczona za fotelem prezydenta USA, który unosił do kamer dekret podpisany przez siebie, mówiący o zakazie wjazdu do Ameryki uchodźcom z kilku państw zbombardowanych uprzednio przez Obamę. Trump nie ma mi. Oszukańczo, nie mam, przepraszam. Oszukańczo przed wyborczymi obietnicami. Jak w Polsce ostatnio okłamała znowu naród polski szefowa sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Szydło. Nie ma żadnej dobrej zmiany. Cęckiewicz robi za debila z który bezkarnie zabawia się zamieszczaniem na Facebooku antyamerykańskiej propagandy o działaniach szpiegowskich konsuli Stanów Zjednoczonych i oficerów CIA w PRL-u zamiast podać się do dymisji z całym rządem żeby nowy rząd w Polsce nie musiał tej gwiazdy tak samo jak prezydent Ameryki odwracać dla zastraszania tchórzliwych lucyferem Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski, na trzy dni przed świętem Matki Bożej Gromnicznej, która przypomina Polakom i katolikom o bardzo długiej, dawnej i dobrej tradycji narodowej zapalania gromnic i stawiania w oknach, kiedy bieda, żeby Żydom było żal, że goje tyle wosku marnują, kiedy świece szabasowe ledwie, ledwie za szybkami. Z Panem Bogiem, w Trójcy Przenajświętszej Jedynym. Nie z Bogiem psalmisty, do którego modli się Bergoglio. Bóg zapłaci